Minęła 20 tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Marzena Godon. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump reaguje na otwarcie przez Iran ciśniny Ormus. Pożegnanie z rządem grozi premier Polsce 2050, jeśli partia ta zagłosuje za odwołaniem minister klimatu. Prokuratura w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Iran zobowiązał się nigdy więcej nie zamykać ciśniny Ormus, tak twierdzi prezydent Stanów Zjednoczonych. Napisał o tym po doniesieniach, że Teheran ponownie otworzył ten kluczowy szlak wodny dla ruchu żeglugowego.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 Premier grozi Polsce 2050 pożegnaniem z rządem, jeśli partia zagłosuje za odwołaniem minister klimatu. Chodzi o wniosek o wotum nieufności wobec Pauliny Henning-Kloski. Politycy Polski 2050 nie chcą mówić wprost jak zagłosują.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 Polityczne dylematy także w partii opozycyjnej. Dla ludzi zaangażowanych w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego miejsce na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie, oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że działalność członków PiS w stowarzyszeniu Rozwój Plus jest sprzeczna ze statutem partii i zapowiedział, że politycy, którzy zdecydowali się przyłączyć do stowarzyszenia, będą musieli wybrać. Nasz statut jest dość elastyczny, ale oczywiście no, pewne granice z całą pewnością są. Natomiast my chcemy przeprowadzić jeszcze rozmowy. Nie stawiamy terminów, ale jeżeli działalność ta będzie szła w tym kierunku, no to oczywiście ja będę wyciągnął wnioski o charakterze dyscyplinarnym. Do inicjatywy założonej przez Mateusza Morawieckiego zgłosiło się około 40 parlamentarzystów należących do PiS. Co najmniej 350 milionów złotych mogli stracić poszkodowanie przez zonda krypto. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura regionalna w Katowicach.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 Poeta słowa, pisarz ludzkiego losu, przewodnik po świecie pamięci. Tak wspominano dziś Wiesława Myśliwskiego. Wybitny polski pisarz, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike spoczął na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W ostatniej drodze towarzyszyli mu najbliżsi przedstawiciele władz i świata kultury oraz wielbiciele jego twórczości. Wyjątkowego pisarza i człowieka żegnał Robert Więckiewicz. Aktor nagrał m.in. jego powieść Ostatnie rozdanie. Smutny moment. Żegnamy wielkiego człowieka przede wszystkim. Później pisarza. Miałem wielkie szczęście znać go, rozmawiać wielokrotnie. Te słowa, które usłyszałem od niego, zostaną we mnie na zawsze. Wiesław Myśliwski zmarł 29 marca w wieku 94 lat. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Iga Świątek przegrała z Rosjanką Mirą Andrejewą 6-3, 4-6 i 3-6. W ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. Polka w trzecim secie zaczęła od prowadzenia 2-0, ale przegrała pięć kolejnych gemów. Spotkanie trwało aż 2 godziny i 40 minut. GKS Katowice wygrał z Motorem Lublin 3-2 w pierwszym dzisiejszym meczu 29. kolejki Ekstraklasy. Dla GKS-u dwa razy trafił Markowicz Raz Nowak, dla Motoru, Czubak i Wolski. Legia Warszawa podejmie z kolei o 20.30 Zagłębie Lubin. Na stadionie przy Łazienkowskiej jest już Grzegorz Nowaczek. Powiedz Grzegorz, czy prognozujesz też mecz z wieloma golami? Dobry wieczór, na, raczej tutaj moim zdaniem wielu bramek nie będzie, a większość ekspertów z tego co słyszałem przed tym meczu, obstawia remis bezbramkowy lub 1 do jednego. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, jeżeli chodzi o Legię, ona potrzebuje punktów jak tlenu, jest na tym samym poziomie co ostatnia z grupie spadkowej Arka Gdynia, jeżeli, jeżeli chodzi o Zagłębie Lubin, ono też Tutaj liczy na zwycięstwo i trzy punkty, bo to daje jej pierwsze miejsce. Początek tego spotkania o godzinie 20.30. I do Grzegorza oczywiście wrócimy w kronice sportowej. Tymczasem Angelika Szymańska zdobyła brązowy medal odbywających się w TBDC mistrzostw Europy w judo. W walce o trzecie miejsce w kategorii 63 kg pokonała Włoszkę Carlotte Avanzat to przez Ipon. W Plus Lidze Siatkarzy za nami kolejny mecz o piąte miejsce. Skrabeł Chatów wygrała z azs Częstochowa 3 do 2, azs Olsztyn oczywiście 3 do 2. W playoff off Skra doprowadziła do remisu 1 do 1. A Piotr Lisek, najlepszy polski tyczkarz ostatnich lat, postanowił spróbować swoich sił w nowej dyscyplinie, high -roxie. To zawody fitness łączące bieg 8 km z treningiem funkcjonalnym. Lekkoatleta wystartował na Stadionie Narodowym w Warszawie w kategorii Hirox Men Pro i był zadowolony ze swojego czasu. Godzina 11 minut i 19 sekund. Hirox to jest przede wszystkim bieganie, a między tymi bieganiami macie 8 stacji, na których wyprowadzicie flaki i nie macie siły już później biec. Moje założenie było, żeby powiedzieć poniżej godziny 12, bo mój znajomy mnie namówił właśnie na Pro i on pierwszym zrobił godzina 12, więc udało się cel wykonany. No i teraz mam tylko chrapkę na więcej. Podczas zawodów w Warszawie wystartowała też m.in. Anna Lewandowska, dziewiąta w swojej kategorii, a w niedzielę start zapowiedziała lekkoatletka Anna Kiełbasińska. Pogoda. W nocy na północnym wschodzie i południu kraju słabe przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami mgły. Temperatura od 2 do 5 stopni. Chłodniej na Pomorzu, Kujawach, w Wielkopolsce oraz w rejonach podgórskich około minus jednego i przygruntowe przymrozki do minus czterech. Wiatr słaby.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 Bałtyk południowy, wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, temperatura powietrza około 6 stopni. Widzialność dobra, później miejscami umiarkowana do bardzo słabej. Później miejscami zamglenie lub mgła. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków północnych 3 do 5. Słabnący na 2 do 4, stan morza 2. Temperatura powietrza około 4 stopni. Widzialność dobra, później miejscami umiarkowana do bardzo słabej. Później zamglenie lub mgła. Zatoka Pomorska. Wiatr Wiatr z kierunków wschodnich 1 do 3, stan morza 1, widzialność dobra, później miejscami umiarkowana do bardzo słabej, zamglenie lub mgła. Wybrzeże środkowe, wiatr z kierunków północnych przechodzący w zmienny 2 do 4, stan morza 1 do 2, widzialność dobra, później miejscami umiarkowana do bardzo słabej, miejscami zamglenie lub mgła. Zatoka Gdańska, wiatr północno-zachodni 3 do 5, słabnący na 2 do 4, stan morza 2, widzialność dobra, później umiarkowana do bardzo słabej, zamglenie lub mgła. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zmienny, przechodzący na wschodni do południowo-wschodniego 2 do 4. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków północnych 2 do 4 w skali Boforta. To była morska prognoza pogody. Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor. No.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 W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus tylko w sobotę. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Opakowanie może podlegać kapcji, Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę.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 Piosenki naszego życia. Piosenki naszego radia. Z udziałem gwiazd i przyjaciół jedynki. A wśród nich Majewska, Trojanowska, Korczy, Piaseczny, Gąsowski, Dąbrowski, Młynarski. Będą wspomnienia, anegdoty. No i będą oczywiście przeboje. Zapraszamy na gwiazdozbiór tuż po 18 za tydzień w piątek. Martyna Podolska. I Paweł Sztąpkę. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. A na zegarach 20.15, co oznacza, że czas na dyskusję o tym, co najciekawsze w polityce. Suma polityczna. Suma polityczna, czyli podsumowanie najważniejszych politycznych, a zwłaszcza partyjnych wydarzeń ostatnich siedmiu dni. W studiu Jedynki Grzegorz Szosiecki, dziennikarz Polskiego Radia i WPPL. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sylwia Białek, reporterka Polskiego Radia. Dzień dobry, dobry wieczór. Agata Kondzińska, dziennikarka Polskiego Radia i Gazety Wyborczej. Dobry wieczór. I Jacek Czarnecki, dziennikarz Polskiego Radia Dobry również. wieczór. I przy mikrofonie Agata Kowalska, dzisiaj w zastępstwie Karola Surówki, który chciał od Was odpocząć. Mówię to oczywiście do osób, w studiu, a nie do naszych słuchaczy. I dlaczego od nas? Od, tylko od nas, a nie od Ciebie również. Moi nas Karol odpoczywa. Pozdrawiamy Karola. To był tydzień, w którym dużo się działo i w Warszawie, i w Budapeszcie. Zacznijmy od wydarzenia, które się nie wydarzyło, czyli rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki powołał stowarzyszenie o optymistycznej nazwie Rozwój Plus i wygląda na to, że zaraz je będzie zwijał. Bo Rozwój Plus bardzo nie spodobał się Jarosławowi Kaczyńskiemu.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 A tymczasem wiceszef Stowarzyszenia Rozwój Plus, poseł Chorała, twierdzi, że prezes Prawa i Sprawiedliwości nie ma nic przeciwko tej inicjatywie. Tobiasz Boheński miał, gdy prawica się dzieli, to się tu weseli. No, jakby, ok. Wolę Herberta, ale Tobiasz Boheński jest...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 No, ja myślę, że... Grzegorz że, ...że chyba to jest dosyć takie jasne. To znaczy, Morawieckiemu chodzi o to, żeby zostać szefem PiSu. E, z prezesem, e, znaczy za zgodą prezesa, a jak się nie uda, to być może wbrew jego woli. I tak naprawdę to jest długofalowy cel Mateusza Morawieckiego. I on jest realizowany tak bardzo konsekwentnie. Bo jak się przyjrzymy e, jakby taktyce, którą obrał e, były premier no to nikt jeszcze Jarosława Kaczyńskiego tak nie testował jak on, jakby w różnych wymiarach. To znaczy po kolei te wszystkie jego gesty, które są wykonywane, od, od Wigilii słynnej, od tego, że jak był wzywany do Warszawy, no to to się nie stawił, pojechał na spotkanie. No to są takie rzeczy, których do tej pory Jarosław Kaczyński nie wybaczał, ale Morawiecki jest człowiekiem, który na swoją pozycję w PiSie pracował bardzo długo. Ja pamiętam jeszcze, jak była druga kadencja i w drugiej kadencji, jak na przykład chodził do Sejmu i oprócz tego, że, do, do, że występował z trybuny rządowej, to w przerwach siadał, chodził do czwartego, do piątego rządu, rzędu, ugadywał się z posłami. No i mamy się, 40 tak dalej, parlamentarzystów tak zapisało się do jego stowarzyszenia. Jestem ciekawa, Agata Kądzińska zawsze chętnie dużo pisze o Prawie i Sprawiedliwości. Czy zgadzasz się z Grześkiem, że to jest taki w sumie personalny czy osobowy największy kryzys wewnętrzny tej partii od jej powstania? No, myślę, że ta partia kryzysów to miała sporo i bohaterowie tych kryzysów wychodzili, a potem na przykład do niej wracali. Przykładem jest Zbigniew Ziobro, albo te kryzysy też zaczynały się bardzo często w Brukseli. Gdzie chyba europosłowie mają trochę więcej czasu i zaczynają knuć i tak kiedyś knuł Adam Bielan, potem a właśnie Zbigniew Ziobro e, knuł. Teraz też są europosłowie w tym stowarzyszeniu no w Mateusza. Szeregu, bo to jest bezpieczna pozycja, bo. E, Mateu ich, tak, mają, mają pięć lat dwa później też. I tak, i daleko od Nowogrodzkiej, więc tak łatwo na dywanik nie trafią. Mają pięć lat, natomiast y, na, pe na pewno jest to y, próba y, sił i to y, tutaj tym, który chce być rozgrywającym, jest Mateusz Morawiecki. Na ile jemu się uda obronić tę pozycję, no to czas pokaże i zobaczymy jak to będzie, bo pytanie zasadnicze jest takie, czy ludzie skupieni wokół Mateusza Morawieckiego są ludźmi na rozłam, czy nie? A co to znaczy? No to znaczy, czy w godzinie próby, jeśli dojdzie do albo wyrzucenia, albo to ultimatum będzie w drugą stronę, że trzeba będzie wyjść, czy oni się na to zdecydują? Nie wiemy tego. To po pierwsze. Bo zapisać się do stowarzyszenia. Jeśli Mateusz Morawiecki mówi, że on poszerza, no to ja się pytam teraz, o co on poszerzył, bo jak na razie to poszerzył taką matrioszkę. W matrioszce mamy, tak? No jest czapa Prawa i Sprawiedliwości to jest ta jedna baba. I się zapisać. A w niej jest <laughs> druga baba, ta matrioszka, z tym... Tak, a, a, no z... tak to, jest to jest formalizowana to frakcja. frakcja. No, no tak, tak, to że... jest próba i za... Próba tak. Z, za czego? Zinstytucjonalizowaniem. Dziękuję za mi słowa. Właśnie frakcji. Yy, frakcji. Mm -hmm. Dokładnie, yy, dokładnie A tak. A jednocześnie z więc... sondaży wiemy, że PiSowi topnieje, więc ta jest ta grupa wyborców, o których chciałby poszerzać Marawiecki chyba też nie no bo, jest zbyt głęboka. Ja bo oczywiście myśli... gdzieś Jacek... tam jest tylko jedno zdanie, bo oczywiście gdzieś pod spłonem tego wszystkiego jest też nie tylko walka o władzę, mhm. ale jest też spór programowy jaki. W którą stronę? Tak. No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że tutaj y, też efekt czarn Czarnka obserwujemy. Y, efekt Czarnka w sondażach. PiS spadł do 18%, tam nieco ponad 18%, ale drugi efekt Czarnka to taki, że Morawiecki i y, jego trzutka, czyli harcerze mówią, ale my musimy zagospodarowywać centrum, bo Czarnek idzie za bardzo na prawo. My nie chcemy, y, my nie chcemy być razem z Czarnkiem, chcemy, żeby ta partia była szeroka. Mówimy o PiSie, na razie, oficjalnie o PiSie, y, chociaż myślę, że oni po prostu sobie szykują już w tej chwili budują jakiś elektorat po to, żeby ewentualnie jak zostaną wypchnięci albo jak nie dostaną miejsc na listach, to, żeby szybciutko jednak się przeorganizować i być może wystąpić w wyborach samodzielnie. Tylko bardzo ciekawa dzisiaj kto? była konferencja prasowa Obserwuję to właśnie od kilku dni. Wczorajszy dzień był bardzo ciekawy. Marcin chorała właśnie to, którego nagry te, ten dźwięk to ja nagrałam. Rozmawiałam z, z posłem i on dokonał analiz wiersza, można by rzec, wpisu Tobiasza Bochańskiego i wybrał akurat ten fragment, który mu się najbardziej podobał. Tych, ponieważ pozostała część uderzała właśnie w harcerzy. Zresztą to podejrzewam, że w, w sieci chyba było więcej takich e, mocniejszych słów padło, e, niż to, o, co. Dużo mocniejszych, mocniejszy, właśnie, dokładnie, niż to, co e, politycy mówili do mikrofonu. Wczorajszy dzień był bardzo ciekawy, ponieważ prezes Prawa i Sprawiedliwości, chcąc dyscyplinować całą trzutkę, zaprosił na wspólną konferencję prasową, która się okazała oświadczeniem w sprawie zbierania pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości. I Mateusz Morawiecki się stawił. I jest, stał tuż przy prezesie. I stał tuż przy, prezesie, tak. stał, e, przy przemysławie czarnku. I Ale przemysław i, kiedy... czarnek łypał na niego okiem. Prawda, nie tak to wyglądało. I tam by się wydawało, że gesty pojednawcze zostały wykonane, a wieczorem y, y, prezydium się zebrało. No i już takich słów pojednawczych nie było, ale bardzo ciekawa konferencja prasowa dzisiaj właśnie y, y, pana prezesa się odbyła z tego względu, że to nie były spójne wypowiedzi, bo z jednej strony właśnie straszył Jarosław Kaczyński, że miejsc na listach y, no, y, rozłamowcy nie, nie będą mieli, jeżeli nie zrezygnują ze stowarzyszenia, ale później zapytano o takie ultimatum, czy to 7 dni, bo to się z tego wycofał, że tak no naprawdę powiedział, że będziemy rozmawiać. I z takich nieoficjalnych y, y, rozmów, to harcerze mówili, że już nie takie rzeczy płazem chodziły w tej partii. A właśnie wczoraj jeszcze słyszeliśmy pana Bochenka, czyli rzecznika PiSu, który mówił w ogóle o tym, że y, środki dyscyplinarne, statut partii, tam no, można... dzisiaj, dzisiaj ale prezes to powtarzał. Prezes zaczął no, właśnie. Prezes zaczął tego konferencji prasową, później nieco y, y, złagodził. No, ale nikogo na razie nie wyrzucono, więc. W, w no i prawda, są? powiedziawszy, że gdy właśnie no. dokładnie. Statut są wiecie, bo po pierwsze chyba jeszcze nie masz czego wyrzucić, bo zdaje się, że stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji cały tak, czas. Nie? Więc nawet chyba nie jest zarejestrowane. A że no nie było, prawda? A, Musieliby zarzucieć, prawda? Pan nie, no ja powiedział, się... że chyba y, Pan Bochenek, który się wczoraj wieczorem wypowiadał o statucie, że to jest niestatutowe stowarzyszenie, mówi, y, że Bochanek nie zna statutu tego stowarzyszenia, więc niech tak za No tak, nie ale Bochanek bo... tego nie powiedział sam, bo jednak Bochenek powiedział z upoważnienia tych ludzi, którzy byli na pkp -ie. Rozumiem, że konsultował to także z Jarosławem Kaczyńskim i to jest, zabawne jest jakby ten taki y, y, zderzenie tych dwóch tonów, jakie mamy w wypowiedziach. Że z jednej strony jest taki super tron Kaczyńskiego i jakby tego zaplecza Maślarskiego, a z drugiej strony, to tak jak jeden Frank Drebin, który stoi na tle wybuchających fajerwerków i mówi, proszę się rozejść, nic się nie dzieje tutaj ciekawego. I tak mówią mniej więcej o tym harcerze, tak? Że jeszcze przed chwilą z kimś Wiesz, rozmawiałem i mówił, że no nie, nie, to zaraz to prezesa tak nakręcają, to się wszystko rozklepie, będzie okej. Okay. No to będziemy się jeszcze zastanawiać w sumie politycznej, czy mm, Przemysław Czarnek jest dla ludzi tak samo atrakcyjny jak Grzegorz Braun i Sławomir bo rzeczywiście, tak jak tutaj wspominają publicyści, spada Prisowi, rośnie Konfederacji, rośnie Koronie Polski. Jest co obserwować. Ale chciałabym, żebyśmy jeszcze dzisiaj zajrzeli znowu do Sejmu, tym razem w trochę innym temacie. Dużo było krzyków, du nawet były przepychanki. Głosowano bowiem nad odrzuceniem weta prezydenta. Karol Nawrocki bowiem po raz drugi zawetował ustawę regulującą rynek kryptowalut. Ale to głosowanie dzisiaj się koalicji nie udało. Ustawa znowu przepadła, weto się utrzymało i Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej nie posiada żadnych regulacji rynku kryptowalut. Mocno w tę sprawę zaangażował się premier Tusk, który mówił, że 30 tysięcy osób może być poszkodowanych przez niewypłacalność firmy Zonda Krypto, no ale wobec braku ustawy nie mają żadnej ochrony i chciałam, żebyśmy jeszcze posłuchali, co mówił Donald Tusk. Uporczywe weto podtrzymywane przez PiS i Konfederację, mimo że... Stało się oczywiste, że stoją za tym także brudne rosyjskie pieniądze, nikomu to nie przeszkadza. Że stoi za tym prawdopodobnie zbrodnia, nikomu tam to nie przeszkadza. Co ciekawe, w głosowaniu w sprawie WETA mm, nie wzięło udział 17 posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński, który powiedział, że jest ma, za całkowitym zakazem kryptowalut i że to jest jeden wielki przekręt, na co Konfederacja oskarżyła o atak na kryptowaluty, wcale nie Jarosława Kaczyńskiego, tylko rząd Tuska, poseł Bartłomiej Pejo. Po raz drugi rząd próbuje wdrożyć ustawę, która tak naprawdę zwalcza rynek kryptowalut, zwalcza samych użytkowników, samych klientów giełd kryptowalutowych, ale przede wszystkim giełdy kryptowalutowe. No nie ma gorszego wroga dla, w Polsce dla kryptowalut jak KNF. A więc teraz jak to mówi Grzegorz Osiecki, uporządkujmy i wytłumaczmy dlaczego Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Nawrocki nie chcą regulować rynku kryptowalut. Mm. Nie wszyscy na raz. <laughs> Chcą tylko na swoich warunkach. Ja myślę, że y, tak jak ja, y, większość posłów PIS-u y, nie się, zna się po prostu na że... tym nie zna, a niektórzy posłowie Konfederacji po prostu zainwestowali w kryp kryptowaluty. Y, a ponieważ y, y, posłowie PIS-u uważają, że jeśli rząd coś robi, to znaczy, że robi źle. Więc trzeba głosować przeciw. Choć no, ja nie rozumiem na przykład, dlaczego dzisiaj e, Kaczyński i Błaszczak e, zagłosowali przeciwko tym e, przeciwko e, znaczy, nie wstrzymali nie się, tak, wstrzymali nie, się tak, od nie głosu, to, czy, tak? Czy, czy, ale nie tak. E, no ale no bo, nie zagłosowali, nie zagłosowali no za odrzuceniem no, Weta. Kaczyński to powiedział na konferencji, że on najchętniej to by zakazał. W tak, ogóle, jeden wielki przekręt, by... jedno wielkie nadużycie mówił no, dzisiaj. Ale jednak e, przecież to Kaczyński rządzi pisem i cały Pis, jednak e, weto prezydenta. No to to o co tu Span, chodzi? no więc ja, ja nie no rozumiem nie, no ja tego myślę, to jest... Ja myślę, że... No, no, tak, to jest, z jednej strony mamy, nazwijmy to, pojedynek merytoryczny dotyczący tego, jak powinien być uregulowany ten rynek i tam pewnie Konfederacja uważa, że powinien być nieuregulowany albo uregulowany jak najmniej. Bo to są wolności. Uregulowany tak? jak najmniej, tak? Bo Bartłomiej i Pejo dzisiaj był u nas i mówił o tym. Oni zgłosili zresztą projekt ustawy, który de facto po prostu przepisuje rozporządzenie e, Mika unijne, natomiast natomiast z drugiej strony na no to oczywiście jest rząd, no a i na to się nakłada pojedynek polityczny, no bo tak naprawdę PiS nie może e, dopuścić do tego, żeby jakieś weto prezydenta tak, jeżeli chodzi o takie polityczne siłowanie, musi bronić wet prezydenta, bo nie może dopuścić do tego, żeby e, Karol Nawrocki został pokonany w Sejmie przez Donalda Tuska, bo to by miało taki wydźwięk, więc myślę, że go broni tak bo naprawdę. Bo jeszcze spadło Natomiast, poniżej tych 18%. Bo ja, bo ja dzisiaj ciekawą rzecz, z, jak rozmawiałem z jednym z posłów w Platformie, no bo oczywiście y, oczywiście to, co się dzieje z zonda krypto, bo tu jest taka narracja, premier, no premier wykorzystuje do, do ataku i w PiS i w Morawieckiego, wypomina sponsoring zonda krypto dla Sipaku Republiki, dla niektórych posłów, Instytut Suwerennej Polski i, i tak, i tak. Ale to jest, i ale Wipleza, się, z tak, ale, ale umówmy się, że to jakby no, no, ten Przemysław Kral na pewno sponsorował Czyli czy, czy chciał interweniować zonda pieniędzmi, krypto. ale to jest, ale to, to, to było jakoś takie, to, to było takie punktowe. I pewnie jest tak, że nawet jakby ta ustawa była, bo wiemy już, już teraz dużo więcej o tej zonda krypto, to i tak by to nie pomogło tej giełdzie, bo wszystko wskazuje na to, że po prostu tam tych pieniędzy od dawna nie było. Nie, no przede ale wszystkim nie, nie, zonda krypto nie podlega tej ustawie, bo jest... Ale wystarczy. mówię, że nawet gdyby była, no gdyby weszła nawet tam w listopadzie, czy w grudniu, to pomogłoby to klientom nie. Zonda Krypto, jak umarłemu kadzidło. Dzi tak dzisiaj, y dzisiaj minister finansów, y minister Domański mówił, że gdyby ta ustawa istniała, to KNF mogłaby przynajmniej ostrzegać klientów y giełdy Zonda Krypto przed inwestowaniem tam pieniędzy, no a nawet tego nie mogła robić, bo jej przepis no, ale nie Ale rząd, chciałem, żebyś powróci... Ja tylko dodam jedno, to, bo chciałem powiedzieć jedno. że króciutko. wrócić. O, tak, że jak rozmawiałem z tym posłem Platformy, on powiedział, że gdyby tam, nie wiem, on podejrzewał, że gdyby jeszcze parę minut y, dłużej dać PiSowi i pogadać z nimi, to była szansa na to, żeby to weto nie przeszło. Szczerze mówiąc wątpię z tych powodów politycznych, ale po to pokazuje, że jest takie poczucie, że klimat się zmienia, więc podejrzewam, że za chwilę będzie kolejna ustawa, który, w której coś będzie trochę zmienione i ta ustawa już wejdzie hmm. w życie. Politycznie moim to... zdaniem. No proszę, z proszę. Ja moim zdaniem, to akurat to taki prezent od losu dla Donalda Tuska, że właśnie pojawiły się problemy z zonda krypto, bo tak, tak. naprawdę, gdyby to się nie pojawiło, to drugi, próba odrzucenia po raz drugi weta prezydenta hmm. na pewno by się bardziej mówię, nie pojawiła. Ta Natomiast, ustawa ząby krypto w ogóle nie dotyczyła. Dokładnie. ABW informacje przekazała premierowi właśnie a propos Konfederacji, a propos Prawa i Sprawiedliwości. Premier te informacje przedstawił i wtedy to premier zapowiedział jako pierwszy, że będzie druga próba odrzucenia prezydenckiego weta. I w ogóle temat wrócił i dzięki temu możliwość zaatakowania prezydenta właśnie i opozycji hmm, w tej kwestii. Agata Kondzińska jeszcze. No ja myślę, że to nie jest jakieś zaskakujące, że Prawo i Sprawiedliwość broni weta prezydenckiego, bo po pierwsze Dlatego Jarosław Kaczyński nie zrobił rozliczeń po 2023 w swojej partii i nikogo nie ukarał, żeby mu się ta formacja nie rozpadła, tylko po to, żeby zachować taką większość, która pozwoli mu kontrolować weto prezydenckie w Sejmie. To jest jedno. Dwa, że jest pewna emocja niestety negatywna, smutna i dla ludzi, którzy inwestowali te pieniądze o niewypłacalności, polityka to są emocje i to jest, to jest chyba nic odkrywczego teraz nie powiem i każdy polityk sięga po emocje, kiedy one leżą na ulicy, żeby z nich skorzystać. Taka jest brutalna, taka jest brutalna no. prawda. Prawo i Sprawiedliwość dziś złożyło już jakąś propozycję swoją. Nie znamy jeszcze szczegółów znaczy, sam. Kaczyński jest... nie wiedział, tylko Błaszczak bym powiedział, że już złożyli ten projekt. Zdradzę, to oraz... jest projekt rządowy z ośmioma poprawkami no Nawet jeśli, dobra. To więc może jest nad czym, nad czym pracować. Ale trochę się nie zgodzę z tym, co Grzegorz powiedział, że tak punktowo tam Zonda Krypto czy Kral wsparli Instytut Fundację Zbigniewa Ziobry. No jednak to był, jest były minister sprawiedliwości. Jeśli dzisiaj Kaczyński wychodzi i mówi, że on by zakazał zonda krypto w ogóle, bo to jest jeden wielki przekręt, jak cytowała Agata, to minister sprawiedliwości bierze pieniądze od człowieka, który stoi na czele firmy, 700 000 której poprzednik złotych. zniknął w niewiadomo jakich okolicznościach. Nie wiemy, co się stało z panem Suszkiem. I, i, i ktoś taki jak minister sprawiedliwości, w czasie kiedy toczą się prace legislacyjne, jednak znajduje ścieżkę ja mówię, i trafia że, tam. No. Ja nie mówię, że to, było, to nie było wątpliwe, ja tylko mówię, że to że było Że punktowo do Zbigniewa się trafiło. A teraz zapraszam was wszystkich na piosenkę Jamesa Blanta y, o tym, że ktoś jest piękny, a każdy może sobie dopisać, któż to jest taki piękny, a my po piosence przenosimy się na Węgry i przyjrzymy się temu, co tam się wydarzyło w tym tygodniu. My life is brilliant My life is brilliant My love is pure I saw an angel Of that I'm sure She smiled at me on the subway She was with another man But I won't lose no sleep on that, cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw you. Suma Polityczna. Suma Polityczna. Przypomnę Państwu w studiu cały czas nasi publicyści. Grzegorz Osiecki, Agata Kondzińska, Sylwia Białek, Jacek Czarnecki i Agata Kowalska tu przy mikrofonie. Rozmawiamy o tym, co najważniejsze w tym mijającym tygodniu. No i oczywiście przenosimy się na Węgry, gdzie gdzie była 80 frekwencja, niemalże. Węgrzy rekordowa, tak, historyczna. Re no niesamowita. Węgrzy masowo poszli zagłosować w ostatnią niedzielę. Efekt to, to że Viktor Orban z Kretesem przegrał wybory. Opozycyjna tisza prawdopodobnie otrzyma 137 mandatów, Fidesz tylko 56, jutro mają być oficjalne już wyniki. A Viktor Orban, gdy już odzyskał mowę, to w wywiadzie dla kanału Patriota powiedział, że w niedzielę był tylko ból, w poniedziałek dołączyła do niego pustka. Pustka próbuje dojść do siebie po tym szoku. Ból i pustkę, a nawet szok przeżywał też pewnie Kreml. Zdziwili się, że Orban w niedzielę uznał swoją porażkę, a tymczasem przyszły premier Peter Madziar, zaproszony po półtora roku do mediów publicznych, ostro zwrócił się do prowadzącego wywiad i powiedział tak. Podczas gdy Pan tu kłamał, Węgry stały się najbiedniejszym i najbardziej skorumpowanym krajem w Unii Europejskiej. Wszystkie 26 państw członkowskich otrzymało fundusze UE, Panie Redaktorze. Tak mówił Peter Madziar i zastanawiam się, czy waszym zdaniem te wybory odmienią Węgry i układ sił w Unii Europejskiej, czy też te wszystkie nadzieje wiązane z Peterem Madziarem są troszeczkę na wyrost? Ja się trochę boję, że Peter Madziar to jest jednak człowiek z Fideszu i to jest człowiek Orbana, kiedyś był, więc nie wiem na ile ten jego entuzjazm proeuropejski y, utrzyma się po wyborach. Zobaczymy. Y, bo to będzie pewnie też węgierska polityka i, i tam wewnętrzne interesy dyktowały, y, co trzeba robić. Ale mam nadzieję, y, że jednak y, będzie taki, jak zapowiadał w czasie kampanii wyborczej. I że ten hamulec węgierski, który wiele inicjatyw europejskich, y, nie mówię tylko o Ukrainie i o funduszach na, na obronę Ukrainy, y, ale wiele innych inicjatyw europejskich Chamu, a że ten hamulec zniknie po prostu. No na pewno będzie trochę przyciśnięty, dlatego że już wiemy, że zapowiedział przyszły premier, że nie widzi Ukrainy w Unii i nie chce, żeby Węgry uczestniczyły w pożyczkach dla Ukrainy. Nie chce o. też pracowników z Ukrainy na Węgrzy. On nie widzi Ukrainy w Unii, z tego co wiem, dopóki nie zakończy się wojna i nie jest za tym... Znaczy, Dlatego ja, nie chce pożyczać jej pieniędzy, żeby ta wojna trwała dłużej. On powiedział, że on nie chce nie, przyspieszonego wejścia. Bardzo, bardzo ciekawe będzie to, co się wydarzy w kontekście pożyczki e, dla Ukrainy. Chodzi o Unii, 90, 90 którą miliardów euro. Którą Orban blokował, a którą w tej chwili, e, jak rozumiem, bo tu się bardzo dwuznaczne pojawiły a propos Madziara, informacje, co on z tym zrobi. Prawdopodobnie sugestia jest taka, że po prostu Węgry nie będą się sprzeciwiały, ale z drugiej strony nie będą obciążane. Czy nie podżerują tą, tej pożycie. Tak, nie podżerują. To jest, tak. to jest jedna rzecz. Dla mnie to, dla mnie to, to jest taka... Znaczy, Madziar trochę przypomina sytuację Tuska, że on jak wygrał wybory, to on nie będzie taki jak ani taki jak oskarżała go o to ówczesna koalicja, czyli ówczesny rząd pisowski, ani nie będzie taki, jak sobie wyobrażała Bruksela, że będzie. No, znaczy, że, że, że, jest zupełnie, że jest taką postacią, która no, na pewno jest z Fidesu, więc jakby ten rys jest, jest rys antyukraiński, czy taki bardzo twardy ukraiński, ale myślę, że w wielu sprawach on będzie sojusznikiem w tej chwili Tuska na przykład, czy generalnie sojusznikiem Polski, jeżeli chodzi o Europę Środkową. Dla mnie mimo wszystko niesamowite jest to, czego on dokonał tak politycznie i wyborczo i też jak mówiłaś o tym wywiadzie. Orbana, no to to jest po prostu człowiek, który zderzył się ze ścianą i to było, bo ja dzisiaj widziałem fragmenty tego wywiadu i to, jak on wyglądał. Znaczy, to jest, to jest przykład człowieka, któremu nagle wszystkie sznurki wymknęły się z rąk, który był przekonany, że kontroluje sytuację, że jak przegra z tym e, Madziarem i z Tisą, no to, to tak przegra, że go będzie trzymał. O, się okazało nagle, że, że nie ma żadnego wódek, tego trzymania. Tak, nie wszystko nic. zostało wywrócone. Większość to, konstytucyjna to, została stracona i to jest najważniejsze. Dlaczego Peter Madziar wybrał akurat Warszawę na swoją pierwszą wizytę zagraniczną? C co Pier... on chce z Tuskiem Moim zdaniem to po pierwsze dogadać. taki symbol, no bo gdyby poleciał do Brukseli, to też to by było źle postrzegane na Węgrzech. No stolic w Europie. Natomiast na Polska ale... jest takim krajem, który z jednej strony właśnie kojarzy się z regionem, a drugi kojarzy się całe szczęście jeszcze z Unią Europejską, więc doskonale się w to wpisuje, żeby taki sygnał dla społeczności międzynarodowej jest... wysłać. Ale wśród różnych mhm. zapowiedzi, które Madzier właśnie wyg wygłosił, to też powiedział, że jest taki plan, żeby Węgrzy przystąpili do strefy euro, prawda? No więc tutaj... To akurat, w, nie wiem, czego szuka w Warszawie, ale zastanawiam się, czy to nie jest tak, że liczy na wpływy Tuska w Brukseli, żeby od pieniądze dla Na doświadczenie Tuska tak. w Brukseli, żeby odblokować pieniądze, bo autorytet Tuska i to, co Tusk zrobił po wyborach w 23 roku, rzeczywiście może posłużyć Węgrom, żeby przynajmniej część tych pieniędzy odblokować. Dlaczego część? Dlatego, że Węgry mają blokowane pieniądze ze względu na korupcję wewnętrzną. I najpierw trzeba będzie no tak. pokazać, że tej korupcji nie ma, że te pieniądze, że te środki zostały wycofane. Zresztą już zdaje się, ja w tej chwili czytam takie doniesienia z Węgier, że już w tej chwili i na przykład media publiczne i jakieś tam instytucje tracą już w tej chwili środki, które dostawały po prostu no, szerokim strumieniem do nich płynęły i to może być taka zapowiedź tego, że hmm. będzie ostra walka o to, żeby te fundusze unijne zaczęły płynąć. Hmm. A co Zamiast... wywiadu Wiktora Orban'a, to Wiktor Orban w tym wywiadzie też powiedział, że właśnie bardzo jest niesmaczony korupcją, która w kręgach władzy miała o, miejsce. Ta, no, tak, tak, tak, oczywiście. To hmm. wzruszające. A słuchajcie, a jeszcze kilka słów o Zbigniewie Ziobrze czy mogę o, o nim? Znaczy w sensie o tym, to o Madziarze i o Warszawie, bo y, my pisaliśmy o tym, że oni, jak się okazuje, y, za Madziara było trzech miesięcy co najmniej w kontakcie z naszym rządem, z Ministerstwem Funduszy między innymi i z, z ludźmi od Unii, no bo oni mają w tej chwili ten sam problem, który y, ten rząd miał w, w roku 2023, tylko, że mają, y, że rząd Tuska jak dochodził do władzy, to miał trzy lata do tego, żeby KPO sfinalizować, a oni w tej chwili mają sprint, bo mają do czerwca, muszą wykorzystać kpo tak? i pewnie muszą negocjować z komisją, odblokować, negocjować, wypłacić te pieniądze. Więc to jest coś takiego, no, co... Chyba, że komisja im przedłuży ten termin. No, tak, no tutaj tylko, wieści tylko, są problem, dosyć chyba Problem polega na tym, że ponure. komisja to może by chciała, tylko że tam liczy się też zdanie państw członkowskich, a ona im chyba na tym za bardzo nie zależy. To jeszcze dosłownie po jednym zdaniu, jakie to są wieści dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego? Póki co są na Węgrzech, czy wrócą na ojczyzny Łono? No, Ziobro nawet już zaczął wywiadów udzielać. Spotkał się i z Polsatem i Stefanem 24. I on mówi, że się w tej chwili szykuje do batalii w sądzie węgierskim o to, żeby utrzymać swój azyl, żeby go nie wydalono. A Peter Mozier zapowiadał na konferencjach już od To dobrze, wyborach, że są pieniądze na to z zonda krypto, jak twierdzi premier. No 700 ileś tam tysięcy złotych poszło na fundację Zbigniewa Ziobry i z, tej, z tych pieniędzy są opłacani rzeczywiście prawnicy Zbigniewa Ziobry więc... No. Jeśli, jeśli były minister sprawiedliwości, który był najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości, ceni węgierskie węgierskie sądy kraju, który ma artykuł 7 uruchomiony Unii Europejskiej, hmm. który właściwie stał się krajem się krajem olig no zupełnie oligarchicznym i krajem przestępczym, de facto, no to, to tylko świadczy o Zbigniewie, o Zbigniewie Ziobrze. Ziobrze, więc no, nie wiem naprawdę, jak on sobie wyobraża te batalie naprzeciw kogo i z czym on stanie. No tak, tylko jest pytanie o polityczne efekty tego. No czy, jakie efekty będą, je jeżeli zio ziobro tu będzie, ewentualnie jeżeli pojedzie gdzieś dalej? No to już no dzisiaj, dzisiaj tych scenariuszy nie będziemy rozważać, na, na pewno za tydzień znajdziemy na to miejsce. Innym wydarzeniem, które się jednak nie wydarzyło był rozłam w koalicji rządzącej. Okazuje się, że Polskie Stronnictwo Ludowe marzy o odwołaniu ministry klimatu, czyli liderki klubu Centrum Pauliny Henik-Kloski i mówił y, o niej dosyć ostro Marek Sawicki.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 sposób Polski 2050 zresztą wybrało się do Ministerstwa Klimatu dzisiaj z kontrolą poselską, żeby sprawdzić, co tam się Dużo dzieje. Dużo się dzieje, ale Polskie Stronnictwo Ludowe, Marek Sawicki, przed chwilą słyszany z sygnału dnia w radiowej jedynce, to jedno, ale mamy też głos oczywiście z Polski 2050 i tutaj akurat konkretnie ministra Katarzyna pełczyńska na Łęcz. Jeżeli klub zaprasza, to się przychodzi i rozmawia. To jest normalne zachowanie ministra koalicyjnego. Jeżeli minister odmawia przyjścia na klub, to naprawdę wystawia na ryzyko całą koalicję. No i na to wszystko Donald Tusk wytoczył armatę i wycelował we własnych koalicjantów, mówiąc to...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 No, więc... no i tyle, koniec. Jeśli ktoś myślał, że wybory na przewodniczącego Polski 2050 zakończyły się dwa miesiące temu, to jest ja tak gruby, myślałam. w grubym Ja błędzie, Ale ponieważ ten... Nie, nie, po prostu panie ministrze, jednak sobie jeszcze wszystkiego nie powiedziały. Ale słuchajcie, to wyjaśnijcie tylko słuchaczom, dlaczego, bo to nie tylko Polska 2050 wyraźnie nie lubi się z ministrą Henik-Kloską, ale dlaczego PSL jednocześnie? O co tu chodzi w tej grze? No, t, ministra, ministra klimatu, no, to, to rzeczywiście... I to, to, środowiska. I środowiska, to ona rządzi y, lasami państwowymi i łowiectwem, a jak wiadomo, to jest matecznik y, myśliwi, to, to, to są ludzie, którzy należą również do PSL-u. No no ale przecież byli w trzeciej lasy, drodze. Czy ale lasy lasy poczekajcie, poczekajcie, to, czy ja to, ministr... to jedno pytanie porządkujące. Odwołanie pani minister Henik-Kloski z klubu Centrum oznaczałoby, że inny klub dostanie to ministerstwo? Nie, nie, nie. Tam nie będzie żadnego odwołania. To, to, to się nie wydarzy. O no co tu chodzi? No, chodzi to o, o to, żeby pozałatwić. Awantura, jest, no. jest takie powiedzenie krótszy, pokorniejsze. I chodzi o to, że w tej chwili, jak Paulina Henning-Kloska ma kłopoty, no to rozmaici koalicjanci, którzy mają do niej interesy, postanowili Oczywiście. Z tymi interesami do niej pójść i wzmóc presję po to, żeby je pozałatwiać. Ludowcy jeszcze mają tutaj na pewno jakąś taką zadrę, ponieważ w momencie, kiedy poprzednio byli w rządzie, no to zawsze lasy były ich. A w tej chwili nie są ich. I tu jest taki fundamentalny spór. Na to dochodzą te spory merytoryczne jeszcze takie dotyczące systemu kaucyjnego czystego powietrza. Różnych innych rzeczy. Próbowałeś kiedyś oddać butelki? Ale ja systematycznie oddaję. I bardzo dobrze a, mi to wychodzi. No no sorry, ja mam sorry, przepraszam, nie wyszło. Natomiast, natomiast ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć jedno, że tutaj tu ważna w tym wszystkim jest mechanika głosowania, bo dla mnie to jest trochę burza w szklance wody. Dlatego, że oczywiście są posłowie Polski 2050, którzy deklarują, że konkretnie poseł Romowicz i chyba jeszcze jeden, którzy zagłosują za Poprą wniosek o odwołanie, ale wniosek o odwołanie oznacza większość ustawową. Przypomnijmy znaczy, tylko słuchaczom, że chodzi o wniosek o wotum nieufności, który złożyły Konfederacja z Prawem i Sprawiedliwością, tak a tutaj grupy to znaczy? koalicyjne grożą, że się dołączą. To znaczy, że, że autorzy wniosku muszą zebrać poparcie 231 posłów, czyli musiałoby co najmniej 15 posłów z koalicji z rządowej zagłosować za tym wnioskiem plus cała opozycja bez żadnej absencji, żeby on przeszedł. To jest nierealne. No, A ale znaczy się kończy się tym, że ci, którzy są e, niezadowoleni bardzo, tak jak właśnie poseł e, e, Romowicz, to po prostu... E, wezmą przykład... Yy, yy, nie, zbierza nie, zbierza on zagłosuje, nie. On powiedział, że on zagłosuje przeciw bez względu na konsekwencje. Tak, Natomiast myślę, że, się, że wyrazem niezadowolenia będzie na przykład wstrzymanie się w tym Albo głosowaniu. Albo udział bo... yy, w burzliwej dyskusji, która będzie przecież towarzyszyła temu wnioskowi. Ale bo... ta kądzieńska, długość Gratuluję, gratuluję yy, panu posłowi Romowiczowi i kole, kolegów do głosowania wniosku o odwołanie ministry, która była z nominacji partii, w której jest pan poseł Romowicz i to ta partia której jest pan poseł Romowicz, rekomendowała tę panią właśnie na to stanowisko i jej to powierzyła. Potem się rozwiedli. No właśnie. I już, rozwiedli, nie jego partii, nie już, już nie jest jego majątku. Nie podzielili majątku. Ale rozstawacie się w dobrym stylu, prawda? No właśnie. Na, jest, to, jest, to, jest to śmieszne oczywiście, bo nie jest to ani czas, ani moment. Jeśli koalicjanci mają zastrzeżenia, załatwia się to w gabinetach. Oczywiście, że tak ucieszą dziennikarzy, no to Gawiedzi, załatwiają wyślałam, to, że powiesz. Nie, dziennikarze, <śmiech> załatwiają tak, publicznie, <śmiech> tak, <śmiech> tak? Ale jeśli słyszę Szymona Hołownię, no naprawdę, który mówi, że on, pani minister powinna przyjść na klub i y, przekonać posłów, że ona zasługuje na to, by być dalej ministrem. No przepraszam. No Tam w ogóle nie. była śmieszna stresna, no, przepraszam. No, bo to, przepraszam. To, do kogo przyjdzie. No, czy pani minister przyjdzie na klub, czy, czy przedstawiciele klubu no, przyjdą wczoraj, do pani ale, minister. Ale czy to jest przedszkola, czy to jest polityka? No tak, tylko z drugiej strony, z, no, z jej strony jakimś gestem eleganckim byłoby to, że jeżeli ma zaproszenie, to żeby na klub poszła. Wczoraj Paulina Heninklowska próbowała zorganizować takie spotkanie klubowe. Wysłała zaproszenie do szefów klubów. Przyszli przedstawiciele klubów, nie szefowie klubów, czyli jakby to nie jest tak, że tu... No, Obniżona ręka co więcej, Jak się rozmawia z Platformą, to tam też są bardzo jakby e, negatywne opinie, o jej misji. Natomiast no tak, ale to nie wszyscy nigdy wiedzą, w rządzie, że odstrzelanie ministra teraz to konstytucyjnego by oznaczało jakby klęskę koalicji. Dwa tygodnie no, no. będziemy no jeszcze no rozmawiać na temat Polski 2050 i Trzy... centrum, bo e, tak za za dwa tygodnie, tygodnie będzie dopiero pod koniec kwietnia. Posiedzenie Sejmu będziemy na pewno śledzić. Kończymy sumę polityczną i dziękuję. I nie powiedzieliśmy o pieniądzach PiSu, kto nie płaci. To za tydzień. To za tydzień. Taką listę długą wydrukowały. Jacek Czarnecki się skarżył, obok niego Sylwia Białek, jeszcze dalej Agata Kondzińska, Grzegorz Osiecki, Agata bardzo dziękuję wieczoru. bardzo, bardzo państwu. Wieczoru. Dziękuję Jedynka. Polskie Radio. Tyk W lacyk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 Mariusz Dąbrowski zapraszam, coraz mniejszy ruch na naszych drogach, warunki podróżowania niezbyt dobre, ale utrudnień coraz mniej. Autostrada A1 odcinek węzeł Nowe Marzy, węzeł Grudziąc w pobliżu miejscowości Polskie Stwolno. Na jezdni w kierunku Łodzi na 93 km nie ma już utrudnień po zdarzeniu dwóch ciężarówek.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 Uszkodzony pojazd blokuje jeden z pasów ruchu. Autostrada A2, odcinek węzeł Komorniki, węzeł Luboń. Jezdnia w kierunku Warszawy, jest 164. kilometr. Tam doszło do zdarzenia dwóch autosobowych i busa. Zablokowane są dwa pasy ruchu, a ruch możliwy tylko pasem prawym. Koniec kłopotów na jest 2 Na odcinku węzeł Wilanów, węzeł Wał w pobliżu 479 km na jezdni w kierunku Warszawy, chodzi o południową wodnicę stolicy. Nie ma już także utrudnień na S2 na odcinku Węzeł Konotopa, Węzeł Opacz w pobliżu piastowana jest jezdni w kierunku yy, Poznania.